W 10 minut zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki, witam Państwa. Moim gościem jest Cezary Wyszyński z Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Witaj, Czarku. Dzień dobry. Będziemy dziś rozmawiali o czasie pięknym, czasie wspaniałym, no bo to czas, w którym rodzina spotyka się przy wigilijnym stole, aby śpiewać kolendy i mówić o miłości. No właśnie, ale te święta niestety z miłością nie zawsze są, no bo zapominamy o tym, że często na stole lądują różne martwe zwierzęta. I to jest trochę przykre. Jak Fundacja Viva, Akcja dla Zwierząt promuje święta bez zabijania? Właśnie czas świąt powinien być okresem wyciszenia. Tymczasem, na przykład, dla karpi jest gechenną, jest, jest wielką świąteczną rzezią, rzezią, którą fundujemy im my, ludzie w imię tradycji, w imię jakiegoś przyzwyczajenia. My chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby święta faktycznie były czasem bez okrucieństwa. Prowadzimy akcję na rzecz bezkrwawych świąt. Akcja jest prowadzona nie tylko w Polsce, ale również w Czechach i na Słowacji, dlatego, że tam również jest podobna tradycja. Chcielibyśmy uświadomić ludziom, że karpie, bo przede wszystkim chodzi tutaj o karpie oczywiście, to są również zwierzęta. Wielu z nas nie zastanawia się nad tym, że karpie też potrafią czuć, że tak podobnie jak ssaki, że mają w mózgu ośrodek odpowiedzialny za odczuwanie. Bólu i przyjemności, i to, że nie potrafią wydawać dźwięku, nie upoważnia nas w żaden sposób do okrutnego ich traktowania. Chcielibyśmy też powiedzieć o tym, że weszło nowe prawo dzięki staraniom wielu organizacji przez ostatnich kilka lat i tym bardziej nie możemy karpi traktować okrutnie. No właśnie, to okrucieństwo przed świętami jest tak naprawdę na każdym kroku. Przy sklepie rybnym widzimy wielkie akwarium, w którym pływają karpie poodwracane do góry nogami, karpie w lodowatej zimnej wodzie, które po prostu jakąś straszną podbieraczką wyławia pani, a następnie wrzuca takiego karpia do reklamówki. Czy takie coś można jeszcze robić w ogóle? Gehenna karpia zaczyna się już w hodowli, gdzie jest wyławiany, sam byłem świadkiem tego, za pomocą takiej jakby koparki, wysypywany prosto do taczki z wysokości metra dwóch. Potem jest transportowany bardzo często bez, bez wody, dlatego że w ten sposób jest taniej. Po prostu mniej wody, tym więcej karpi, tym taniej wyj wyjdzie nas transport. W tej chwili mamy nowe przepisy, które niejako włączają ryby do ochrony, um, ustawy o ochronie zwierząt. Dzięki temu mieliśmy nadzieję, że sytuacja się zmieni, natomiast wszystko wskazuje na to, że na razie sklepy ignorują i klienci również te przepisy, bowiem według naszej interpretacji powinny po pierwsze zabraniać pakowania karpi do reklamówek, po drugie przetrzymywania ich bez wody, po trzecie dyskusyjny jest również ubój w domu, zarówno jak i ubój w sklepie, dlatego że trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, co w w praktyce jest nie, nie do wyegzekwowania w sklepie, czego między innymi byłem świadkiem dzisiaj, gdzie po prostu patroszono żywe karpie bez zabicia ich uprzedniego, więc ciężko sobie wyobrazić większą torturę niż wypatroszenie zwierzęcia żywcem, a jest to zwierzę, które potrafi odczuwać tak samo jak ssaki, czyli psy, koty. No właśnie, wiele osób powie, no przecież mamy taką tradycję. Ja bardzo często, jak wspominam w wielu miejscach, że jestem wegetarianinem, to wszyscy dziwią mi się bardzo, jak w ogóle mogę przeżyć bez mięsa, na... No jak odbyć święta bez zabitego karpia na stole? Ale tak jak przed chwilą powiedziałeś o tym, że psy, koty to są nasi przyjaciele, a karp to już jest nasze pożywienie. A tak naprawdę wszystko to jest żywe i kwestia tylko kultury, gdzie co się zabija. No i w te święta rzeczywiście nie powinno być tej śmierci, choćby dlatego, że mają być one miłym czasem, czasem rodzinnym. Nie możemy usprawiedliwiać okrucieństwa tradycją, przyzwyczajeniem. Jesteśmy ludźmi, powinniśmy iść naprzód. Dowiadujemy się coraz więcej o zwierzętach. Przecież jest tradycja, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. No tak, ciekawe, co by nam powiedziały, prawda? Dokładnie, co usłyszelibyśmy od naszego karpia. Dziękuję bardzo, Cezary Wyszyński, Fundacja Vivo Akcja dla Zwierząt. Czego? Życzymy Państwu na święta? Spokojnych świąt oczywiście, smacznych wegetariańskich dań i wesołego karpia. W 10 minut.